Jest sobota, 28 czerwca 2025 roku. Słuchacie właśnie 557 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z Wami wymachujący nunczakiem, robiący podwójnego backflipa i wycinający swoje imię na ciałach żywych trupów, teleewangelista i fan poezji Kiplinga. Szymas, Szymon Cieśniński, to ja, witam Was i zapraszam na podcast o filmie 28 lat później z 2025 roku. Świeżynka. Świeżynka, na którą czekałem, jednak z wieloma obawami. Jeżeli słuchaliście poprzednich dwóch podcastów, to wiecie, że bardzo podobało mi się 28 dni później i trochę mniej 28 tygodni później. Mniej, ale jednak dalej lubię całą tę dylogię, dlatego gdy usłyszałem, że twórcy jedynki, to jest Danny Boyle i Alex Garland ponownie zjednoczą siły, by nakręcić trójkę. Poczułem się zaintrygowany. Zaczęło się jakieś 6 lat temu i potem, nie wiem, ze 3-4 lata temu sprawy gdzieś tam się posunęły do przodu. Założyłem, że panowie muszą mieć jakiś fajny pomysł na sequel po latach, skoro decydują się wrócić do franczyzy, która od dobrych 15 lat leży odłogiem. Garland wspominał w wywiadach, że już wcześniej myśleli nad filmem 28 miesięcy później, mieli tam nawet jakiś pomysł na fabułę, przy czym uznali, że jednak no, w międzyczasie tego typu fabuły już się pojawiły w kinie i nie tylko, no bo chcieli zrobić film o korporacji, która próbuje użyć wirusa wściekłości jako broni i tam jakieś jednostce specjalnej, która ma zdobyć jakieś tam próbki i wytworzyć Antidotum, no wiecie, no takie fabuły typu Umbrella, Nostromo, etc. No ale jednak Garant mówił, że myśleli o tych sequelach, o różnych pomysłach, tylko był problem z odzyskaniem praw. No i gdy w końcu prawo udało się odzyskać, no to stwierdzili, że się za to biorą, no to byłem przekonany, że muszą mieć na to właśnie fajny pomysł. Mój optymizm troszkę osłabł, gdy okazało się, że 28 lat później ma być trylogią nie domknięciem trylogii zapoczątkowanej w 2002 roku, a nową trylogią. W dodatku twórcy mieli równolegle pracować nad pierwszymi dwoma odsłonami tej trylogii, a jeżeli te się sprzedadzą, no to nakręcą część trzecią. Czyli jeżeli się nie sprzedadzą, no to widzowie nigdy nie poznają końca tej historii. Po prostu cudowny, świetny marketing. Płać tyle, by producenci byli zadowoleni, wizu drogi, bo inaczej dostaniesz 66% historii, którą sobie wymyśliliśmy. Poza tym te newsy o trilogii sugerowały, że Boyle i Garland wcale nie mają hitowego pomysłu na mocny powrót po latach i finał, a raczej ochotę na wydojenie tej serii, tak? No bo skoro od razu chcą kręcić trzy filmy, no to oboj, oh tak? Czemu? <śmiech> nie ukrywam też, że ja nie zostałem fanem ostatniego filmu Garlanda, to jest mam na myśli Civil War, bo Warfare z tego roku jeszcze nie widziałem, Civil War miało potencjał, ale moim zdaniem ta formuła zbliżona do antologii tam się średnio ostatecznie sprawdziła, a finał absolutnie nie dowiózł. To co się stało z główną bohaterką, to jak się zachowują postacie w finale, no to było co najwyżej średnie. Dlatego tak sobie myślałem, że no Garland i jego pomysły ma dobre filmy w portfolio, ale mam do niego jednak trochę bardziej ograniczone zaufanie teraz. Z drugiej jednak strony zwiastuny. Zwiastuny były doskonałe. Sugerowały, że będziemy obserwować równolegle zmagania ocalałych oraz wojska. Ocalałych, którzy przez zombie apokalipsę zmuszeni są do prowadzenia względnie prostego życia na wyspie, w odosobnieniu, z dala od opanowanego przez trupy lądu, polowania przy użyciu łuków itd., oraz wojska, które być może przybyło na ratunek, a być może z inną misją. Tego nie wiemy. Na zwiastunach widzimy też sugestie wątków religijnych, księdza, kościół, ale też jakąś świątynię z kości, jakiegoś dziwnego mężczyzny, który tam spaceruje między właśnie stosami kości, być może jakąś sektę. I przede wszystkim widać też nowe typy zombie. Oprócz zwykłych biegających trupków widzimy potężniejsze, wysokie truposze oraz takie napuchnięte, sine rozkładające się zombiaki. Jest trochę powiewu świeżości, poza tym zwiastuny wykorzystywały wiersz buty Kiplinga buty w słynnym wykonaniu Taylora Holmesa z 1915 roku. Wiersz, który traktuje o odczłowieczeniu i paranoi, a interpretacja Holmesa jeszcze podbija ten efekt. Samo wysłuchanie tego wiersza potrafi napędzić stracha, a w połączeniu ze sprawnie zmontowanymi scenami z filmu to wrażenie było jeszcze mocniejsze. Ten trailer naprawdę zwiastował coś potężnego, mocnego, niesamowitego, mocny film, w którym napięcie będzie można kroić nożem, a do tego prezentował nam naprawdę piękne kadry, cudowne plenery, ale i nietypowe scenografie jak chociażby te konstrukcje z Kością, o których wspominałem przed chwilą. No i to zestawienie butów Kiplinga z uniwersum 28 dni, 28 tygodni, 28 lat później sugerowało, że film będzie traktował o, nie wiem, traumie życia w tym postapokaliptycznym świecie, gdzie wojna nigdy się nie kończy, ludzie mają PTSD po łąkach, lasach i ruinach, po tych wielu latach wciąż krążą śmiertelnie niebezpieczne potwory. Dlatego ci ludzie nigdy nie w spokoju, no kurczę, no zapowiada się nieźle, mocno, no i ten zwiastun jest ładny, nie? Tak mi się przynajmniej wydawało. I potwornie się myliłem. <śmiech> Ale to rozwinę w toku tej audycji. Przejdźmy do fabuły. Otóż w świecie przedstawionym minęło tytułowe 28 lat, odkąd wirus wściekłości wydostał się z laboratorium, a pandemia zdziesiątkowała ludność Wielkiej Brytanii. Mamy więc rok 2030. Ci, którzy przeżyli, którzy przetrwali w ramach terenu UK, no to żyją w dość surowych warunkach, w zamkniętych enklawach. Jednym z takich bastionów ludzkości jest wyspa połączona z kontynentem jedynie pojedynczą wąską groblą i to właśnie tam mieszkają główni bohaterowie tego filmu, Jamie, jego syn Spike i ciężko chora żona Aisla. Jamie decyduje, że jego dwunastoletni syn jest już wystarczająco dorosły, by opuścić wyspę, sprawdzić swoje umiejętności przetrwania i na własne oczy zobaczyć zarażonych żyjących na kontynencie. Udaje się z synem na ląd i oczywiście wyprawa ta nie idzie po myśli ojca, a dodatkowo jego syn poznaje pewien sekret, który na zawsze odmieni jego relacje z tatą i z mamą. Do fabuły zaraz wrócę i na pewno zrobię dzisiaj strefę spoilerową, bo będę musiał sobie trochę ulżyć. Ale najpierw kilka słów o warstwie audiowizualnej. Trailery akurat w tym zakresie nie kłamały. Plenery są autentycznie przecudowne. Momentami trochę przegięto z kolor gradingiem i czasem na przykład zielony jest za bardzo zielony, ale w świecie po apokalipsie można to jakoś łyknąć, przełknąć. Poza tym mamy naprawdę fajne ujęcia wody, pól rzepaku, łąk, lasów zapuszczonych pozostałości dawnej działalności człowieka jest na czym zawiesić oko i sporo kadrów nadaje się do zrobienia stopklatki, print screena i powieszenia jako obrazek na ścianie. Film rzeczywiście bywa bardzo ładny. Niestety efekty CGI pozostawiają już trochę do życzenia, a zabijanie zakażonych wygląda trochę dziwnie sztucznie w pierwszej połowie filmu przez dość kontrowersyjną decyzję artystyczną, a mianowicie zastosowanie efektu slow motion w scenie w scenach przebijania ciała zombie, ale tylko do czasu, aż młody bohater oswoi się ze śmiercią. By pokazać proces dojrzewania spajka do zabijania żywych trupów, reżyser z ekipą stosują efekt spowolnienia ruchu. Więc pamiętajcie o tym, jeżeli będziecie oglądać film w streamingu czy z innych źródeł, bo to nie będzie słaby internet czy wadliwa kopia, w tych scenach tak ten dziwny efekt, tylko to decyzja artystyczna. Niektórzy to chwalą, mnie to raczej wybijało. Przy okazji omawiania tych poprzednich filmów, przy okazji omawiania 28 dni później, wspominałem o tym, że obecne w tamtym filmie Szybkie zombiaki i Opustoszały Londyn to były dwa elementy, które w 2002 roku robiły ogromne wrażenie i nawet po latach obecnie wypadają dość dobrze. 28 lat później nie mogło jednak opierać się tylko na tym koncepcie, gdyż popkultura zdążyła po drodze przetworzyć żywe trupy na dziesiątki sposobów albo i na setki sposobów. Zdążyła je połknąć, przetrawić, wypluć, ponownie połknąć, przetrawić, wypluć, odgrzać, zapanierować i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę żywych trupów mieliśmy najróżniejsze odsłony, całą masę, tak, przez ostatnie lata. W 2016 mieliśmy Zombie Express, w 2021 Smutek. Francuskie Metz się pojawiło chyba dwa lata temu, czy rok temu. Do tego seriale Kingdom czy All of Us Are Dead, wcześniej, dużo wcześniej, Rek, taki chociażby, nie? Cała seria, chyba z 2007 roku, pierwsza część Opętanych mieliśmy. The Crazy świetny film też z wirusem wściekłości. World War Z, całą serię Resident Evil. Więc zarówno wątek sprawnych fizycznie żywych trupów, jak i wirusa wściekłości, oba te wątki zostały ograne na różne sposoby w międzyczasie. A do tego zombie stały się też niezwykle popularne w grach komputerowych, co też zaczęło przenikać do popkultury jako takiej, tak? do książek, filmów, komiksów. I widać, że Garland i Boyle Odrobili pracę domową, bo w 28 lat później czuć wpływ rozrywki elektronicznej na ten film. Ujęcia i motywy jak z The Forest tutaj się pojawiają. Zombie trochę jak z Dead Island, Dying Light czy innego Left 4 Dead. W dodatku w filmie mamy kilkukrotnie użyte Spine Rip, czyli finishera Fatality Sub-Zero z Mortal Kombat. No, Research się chwali, tylko że ta mieszanka, która ostatecznie do nas trafia jest dość specyficzna. W podcaście o 28 tygodniach później zastanawiałem się, jak mocno ten nowy film będzie nawiązywał do poprzednich i tutaj bardzo się zaskoczyłem, gdyż nie tylko niezbyt nawiązuje, ale wręcz neguje informacje z dylogii. Ostatnia scena filmu, 28 tygodni później, to zombiaki biegnące w kierunku wieży Eiffla, a więc wirus wydostał się poza Wielką Brytanię, no mamy potwierdzenie, a tutaj słyszymy, że to nieprawda, nigdy nie wydostał się poza wyspy. Garland zostało to zapytany w trakcie jakiegoś tam Q&A, i powiedział, że no, oni sobie to wyobrażają tak, że tam Paryż został zbombardowany po prostu. Tak? I w ten sposób no, ten wyciek epidemii poza UK został zastopowany. No ale po pierwsze to jest głupie. Po drugie tego w tym filmie nie ma. Tak? To on to powiedział zupełnie no, w rozmowie po prostu... Jako twórca zapytany, dlaczego nowy film ignoruje wątek ze stałego filmu. Poza tym w tamtym filmie, tak w 28 tygodniach później, padło wprost, że 5 tygodni po starcie epidemii pierwsi zainfekowani zaczęli umierać z głodu. Czyli to nie jest tak, że zombie są nieśmiertelne, tylko po kilku tygodniach odchodzą tak w jakiś taki naturalny sposób. Tutaj minęły lata a zainfekowani mają się bardzo dobrze. Niektórzy są napuchnięci i powolni, inni zaś mimo upływu lat są jeszcze sprawniejsi i szybsi od tych, znanych, od tych znanych zombie z poprzednich odsłon serii. I tego też nam nikt nie tłumaczy. Ale okej, okay, no to jest sequel po latach, raczej skierowany do nowych odbiorców, więc ta spójność w obrębie serii nie jest najważniejsza. Szkoda, że jakoś do tego nie nawiązano, skoro świadomie odcięto się od pewnych wątków z poprzednich filmów, można to było jakoś tam zajawić. No ale nieważne. Najważniejsze jest to, czy ten nowy świat przedstawiony jest spójny i fascynujący? Jestem w stanie się zgodzić, że to jest najważniejsze. Niestety do mnie ten świat nie do końca przemawia. Film ma bardzo dziwne, trochę komediowe otwarcie. Z teletubisiami, pożeranym przez zombie księdzem i z traumatyzowanym dzieckiem, po którym to otwarciu trafiamy na wyspę, zapominamy o nim na dłuższy czas i śledzimy losy Jamiego, Spyka i Eisley. Dostajemy wgląd w część codziennych rytuałów naszej wyspiarskiej społeczności, to jest tam nawet ciekawe, żyją prosto, ale żyją przed chwali apokalipsy, bo dbają o bezpieczeństwo siebie nawzajem, przestrzegają różnych zasad, sami produkują broń, żywność, racjonują wodę pitną, są odcięci od kontynentu, a wspomniana wcześniej grobla jest w razie czego broniona potężną bramą obsadzoną strażnikami, Fajnie, dbają o to wszystko, z drugiej strony wiedzą, że wirus przenosi się przez krew, ale nie noszą żadnych rękawiczek, maseczek, niczego podobnego, ani w wiosce, ani poza nią, to już było dziwne, no ale okej, okay, no detal. W tym strasznie niebezpiecznym świecie żyją nasi bohaterowie i ojciec nagle, wbrew zaleceniom rady starszych i ogólnie całej społeczności, zamierza zabrać 12 dwunastoletniego syna poza wyspę, na kontynent ale nie dlatego, że to konieczne. Nie dlatego, że syn Doros i to jego inicjacja, o przejściu, egzamin dojrzałości. Nie dlatego, że ojciec ma jakiś plan, jakiś cel. Ot tak, po prostu, bez żadnego powodu. A to nie jest jedyna absurdalnie głupia i nieodpowiedzialna decyzja, jaką podejmuje tutaj nasz Jamie, i oczywiście no, sprowadza w ten sposób zagrożenie na siebie, na syna i w pewnym sensie na całą społeczność, a potem jeszcze ściąga tutaj na siebie gniew potomka, przez co młody będzie musiał ostatecznie radzić sobie w dziczy niemalże zupełnie sam. W rolach głównych występują Aaron Taylor-Johnson jako Jamie, Alfie Williams jako Spike i Jodie Comer jako Island. Najważniejsi są panowie. Jodie Comer jako Isla są w porządku, chociaż to jak Isla jest pisana mi się zupełnie nie podoba, do tego wrócę w strefie spoilerowej. Od strony aktorskiej panom nie można może jakoś wiele zarzucić, ale postać Jamiego budziła we mnie autentycznie uśmiech politowania, a to głównie za sprawą poprzedniej roli Tyra Johnsona. Gdy obserwowałem naszego nieporadnego Jamie'ego, no to ja miałem w głowie mema. Mamo, ja chcę na łowce, Synu, mamy na łowce w domu. I to jest Craven łowca w domu, tak? Jamie. Ewentualnie Jamie to taki Craven łowca po roku w Polsce. Ja autentycznie, aż w którymś momencie e, potem robiąc notatki jak sobie pomyśle na chwilę. że to nie jest Tyler Johnson. Może oni go podmienili, czy coś. Kontrast między Taylorem Johnsonem w Cravenie łowcy i nim tutaj w 28 lat później jest naprawdę ogromny. Jest przeoferowany ogromny, mimo że w obu przypadkach mamy do czynienia niby z tym takim wiecie, super myśliwym, zdolnym do przetrwania. Ale w Cravenie on naprawdę jest świetnym, myśliwym, tropicielem, wojownikiem, jest doskonale zbudowany, sprawny, przystojny, szybki, zwinny, och, ach. Tutaj zaś zachowuje się tak, że trudno mi uwierzyć, że przetrwał tyle lat i że ktokolwiek go wypuszcza poza wyspę. Tak trudno mi uwierzyć, że on zdołał przeżyć tyle lat i spłodzić syna. Przy czym y, to nie jest do końca wina aktora, a tego jak ta postać się spisana, chociaż aktora trochę też, bo ja mam wrażenie, że Taylor Johnson też jakoś nie czuję tej postaci do końca, że czasami no właśnie, mam do czynienia z aktorem, który gra, a nie z postacią. Alfie Williams zaś jako Spike wypada ciut lepiej, bo jest po prostu bardziej spójnie prowadzony. Tak konsekwentnie reaguje w miarę adekwatnie na wydarzenia wokół niego, czuć, że grany przez niego Spike zmaga się z różnymi problemami, radzi sobie raz lepiej, raz gorzej, ale na pewno jakoś tam ewoluuje, dojrzewa i dopóki scenariusz nie narzuca mu głupot, no to młody Williams dowozi. A to ważne, bo ciężar filmu spoczywa głównie na jego ramionach. I choć umieszczenie dziecka w świecie opanowanym przez potwory brzmi pewnie jak doskonały scenariusz na horror, to wcale tak nie jest. Autentycznie, totalnie tego potencjału nie wykorzystano. Garland i Boyle kręcą tutaj raczej film przygodowy. Dla mnie 28 lat później to nie żaden survival horror, a bardziej jakiś, nie wiem, Horizon Zero Dawn, gdzie maszyny zastąpiono żywymi trupami. Młody wyrusza na misję, przemierza z łukiem różne biomy, my wraz z nim dowiadujemy się trochę o świecie przedstawionym i nieby świat jest niebezpieczny, no ale skoro młody jest głównym bohaterem, jest na misji solo i ma jakąś swoją główną misję i do tego odkrywa tajemnicę tego świata, no to my wiemy, że on musi przeżyć do wielkiego finału. Tak na koniec może mu się coś stać, może będzie dramatyczny finał, no ale dopiero gdzieś w ostatnich minutach filmu, tak? dlatego nieszczególnie przejmowałem się losem tego bohatera, po prostu obserwowałem go jako takiego no, nastoletniego Natana Drake'a czy Indiana Jones'a, który czasem musi uciekać przed zombiakami i tyle. Twórcy prawdopodobnie zdawali sobie z tego sprawę. Zdawali sobie sprawę z tego, że no, nie będą mogli wykończyć naszego głównego bohatera przez większość filmu, więc wprowadzili wątek jednostki wojskowej, która przybyła na kontynent. Fabularnie nasi żołnierze nie są do niczego potrzebni. Są totalnie po prostu postaciami z zewnątrz, epizodycznymi. Ale Doyle i Garland potrzebują mięsa armatniego potrzebują kogoś, kto będzie mógł widowiskowo ginąć w starciu z żywymi trupami. I zgony są widowiskowe, przyznaję. Mamy tutaj pojechane sceny, ale niestety mnie los żołnierzy w ogóle nie ruszał, co najwyżej irytował, gdyż są jeszcze gorzej przeszkoleni niż ekipa z 28 tygodni później. Tam był taki moment, że właśnie wojskowi totalnie nie ogarniali, co się dzieje, trochę zapanował chaos, mimo że mieli ze sobą łączność i tak dalej, to było dziwne. Ale tam jeszcze był ten efekt jakiejś takiej paniki, etc., tego, że wszystko nagle eskaluje, a tutaj jak gdyby to są osoby, które powinny być trochę przygotowane na to, co tutaj zastaną, a zachowują się głupio i giną praktycznie na własne życzenie przez własną nieudolność. Poza tym, to jeszcze bardziej podbija absurd tego, że dwunastolatek z łukiem radzi sobie doskonale w tym świecie przedstawionym, jakoś zawsze znajdzie wyjście z sytuacji, a ekipa przeszkolonych silnych, uzbrojonych po zęby dorosłych mężczyzn umiera w męczarniach po prostu potykając się o własne nogi zamiast horroru mamy więc jakieś coming of age story i kino nowej przygody i to samo w sobie może nie jest złe ale moim zdaniem ten film miał zły marketing tak? i zresztą on ma tagi cały czas horror thriller na IMDb nie ma tam nic innego i science fiction chyba do tego więc no coś tutaj ewidentnie w komunikacji z widzami nie zagrało no i nasz młody Larson Croft zgodnie z oczekiwaniami dociera do celu swojej podróży, by domknąć swojego mainquesta, no i finał na papierze jest znowu emocjonujący, wiele się dzieje, jest bardzo smutny, powinien rozdzierać serce, wyciskać łzy, ale na ekranie bardziej wprawił mnie w osłupienie, bo scenariusz i bohaterowie bardzo szybko w ogóle akceptują pewne dramatyczne zwroty akcji i tam nic nie wybrzmiewa, tam się dzieją dramatyczne rzeczy ale film bardzo szybko biegnie do przodu, tak na zasadzie dzieje się coś, spoko, lecimy dalej dzieje się coś, lecimy dalej, no smutna straszna rzecz, lecimy dalej i to w ogóle nie wybrzmiewa, a po wszystkim dostajemy jeszcze epilog, który stanowi ramę fabularną z jednej strony spoko, film przypomniał sobie o kilku innych wątkach porzuconych w przeszłości. Nie zapomniał o teletubisiach, kościele, traumie z otwarcia, ale okazuje się przez to, znaczy ja miałem takie odczucie, że ta przygoda Spike'a jest w sumie trochę bez znaczenia, bo teraz o to poznajemy bohatera sequela i to on będzie ważny w przyszłości, a Spike w sumie nie wiadomo. tak no, Mam nadzieję, że tak, ale Spike zrobił swoje, tak swojego questa gdzieś tam ukończył, czy ma dobry ending, czy zły, no to dowiecie się w filmie. No ale mnie to w ogóle nie satysfakcjonowało. Pewnie to słychać, tak? Ja, ja byłem i jestem potwornie zawiedziony. Totalnie się ten film rozjechał z moimi oczekiwaniami i nie przemówił do mnie tak jak myślałem, że może przemówić. Nie podoba mi się, że ignoruję dylogię, nie podoba mi się, że rezygnuje z powagi atmosfery grozy na rzecz tej kampowej przygody jeszcze z tak młodym bohaterem. Nie podoba mi się to mydlenie mi oczu, brutalnym mordowaniem żołnierzy, które jest totalnie bez sensu. Tak? No Jak już się decydujemy na przygodę młodego bohatera, no to po prostu nakręćmy przygodę młodego bohatera, a nie wrzucajmy w to nagle wyrywanie kręgosłupów żołnierzy czy czegoś takiego, bo to tutaj nic nie wnosi moim zdaniem, to właśnie się gryzie wręcz jedno z drugim trochę. Nie podoba mi się ilość zbiegów okoliczności, które doprowadzają bohatera do celu jego podróży, bo on nie powinien nigdy był dotrzeć do celu tej podróży. Tam w ogóle nikt nie powinien przeżyć tych 28 lat tam. Jak rok część tych osób przeżyła, to, to jest dla mnie cud. I nie podoba mi się to naprawdę przeokrutnie kiczowate kampowe, przerysowane do bólu podprowadzanie pod sequel. Epilog jest komedią. I to jest po prostu jedna wielka beka. Kolorowe ciuszki, śmieszne rekwizyty, parkour, hecheczki. To już nawet nie jest właśnie Horizon Zero Dawn, Tom Raider, Nathan Drake. To jest, nie wiem, straszny film, tylko dla kina przygodowego. Normalnie ktoś mógłby krzyknąć, WhatsApp i bym się nie zdziwił. To jest zrobione w sumie bardzo dobrze, sprawnie. Zrobione tak, wiecie, cool, z jajem, puszczamy się peronu i jest frajda. Tylko jak można tak zakończyć film, który promowano butami Kiplinga w wykonaniu Holmesa, nie? więc robimy kampanię, jakby to miał być mroczny dramat, po prostu jądro ciemności 2.0, a potem sobie robimy jaja, które nawet dla Dead Island by były przesadzone. No ja poczułem się trochę jakby Garland i Boyle splunęli mi w twarz po prostu. No, zrobili mnie w balona, a potem jeszcze uśmiechnęli się szyderczo mówiąc no skoro obejrzałeś ten film to pewnie obejrzysz i kolejny, nie? A jak oba zarobią powstanie trzeci, no to ten też obejrzysz, prawda? I pewnie taka jest prawda. Moje oczekiwania są jednak teraz zerowe, co jest dobre, bo jest mniejsza szansa, że się zawiodę. Po seansie 28 lat później tak sobie pomyślałem, że to 28 years later Bone Temple, bo tak się ma nazywać ten sequel, Druga część trylogii, która ma się pojawić w kinach w styczniu 2026 roku. Miałem nadzieję, że ten film po prostu będzie już totalną jazdą bez trzymanki, że ta pierwsza część trylogii jest taka dziwna, taka poklejona, nierówna, no bo właśnie twórcy chcieli przyciągnąć tych fanów horroru, ale potem dać im coś innego, tak zaproponować właśnie bardziej przygodę trochę tych jaj na koniec. No i teraz ta kolejna część może już być całkowicie taką jazdą bez trzymanki. Pojechali po bandzie w epilogu, teraz w sequelu mogą bawić się w, nie wiem, w absurdalne bronie godem z gier komputerowych, jakieś mutacje, rzeź zombie może być dokonywana na każdym kroku. Mogą prowadzić jakieś pokręcone konflikty między frakcjami w świecie przedstawionym. Jeżeli od początku film kolejny będzie taki, no to może nawet go kupię, nie? w sensie spoko czemu nie tylko ja tak sobie myślę żeby sobie jakoś to wiecie wytłumaczyć nie tak jakoś się nie nastawiać negatywnie do kolejnej części a tu wiesz oficjalna zapowiedź w której Garland i Boyle znowu silą się na jakąś taką epickość do pewnego stopnia powagę i tak dalej i mi to znowu nie pasuje w sumie Boyle jest producentem drugiej części trylogii, tej właśnie świątyni Kości. Reżyseruje Nia Costa i ja w sumie bardzo lubię Candymana Marvel Marvels Wyknąłem bez bólu, ale teraz czuję, że ten film znowu idzie w dziwnym kierunku. Także kampania znowu jest taka on trochę, a ten epilog mi wcale nie zapowiada takiego filmu. Epilog zapowiada bekę jazdę bez trzymanki. Wiemy, że powrócą wszystkie postacie, bo w zwiastu niektóry się pojawił, widzimy je. Wszystkie postacie, które przeżyły ten pierwszy film. Wiemy, że dostaniemy wgląd w funkcjonowanie sekty dresiarzy parkourowców. Trafimy też do opuszczonego miasta, do ruin. Tak jak teraz zwiedzaliśmy plenery, tak teraz pojawią się też tereny zurbanizowane. A poza tym dojdzie do konfrontacji na terytorium doktorka. Okej, okay, obejrzę to, ale no na ten moment mnie to zbytnio nie jara. Nie widzę tutaj jasnej wizji artystycznej, jakichś konsekwencji, raczej trochę motanie się. No bo trochę mroku, trochę przygody, trochę jakiejś, wiecie, episkości, wielkich emocji, ale one potem nie wybrzmiewają, trochę kampu, beki. Nie wiem, czy oni liczą na tiktokowe wirale, czy na co. No ale nie trafia to do mnie, sorry, ode mnie 4 na 10. I to nie wiem, czy nie jest zawyżona ocena. No ale nie no, jest ładny ten film, tak? Jest fajnie nakręcony, momentami jest naprawdę atrakcyjny, jest naszym oko zawiesić. No i młody też dowozi, tak? Williams. Tutaj ciągnie ten film na swoich pleckach, co nie jest proste, więc ta czwóreczka myślę, że jednak jakoś tam jest zasłużona. Jeżeli filmu nie widzieliście, to też zaznaczę, że on zebrał sporo pozytywnych opinii. Jeżeli nie nastawicie się na nic mega poważnego czy na mocny horror, to on może wam się spodobać. Jest oceniany słabiej od jedynki, podobnie jak dwójka, no ale niektórzy wychwalają go i pod niebiosa. Więc tą myślą zakończę. Część główną, tak nie musicie go skreślać, mimo że ja się zawiodłem, ale Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby usłyszeć, co mnie bolało w trakcie Sansu na strefę spoilerową, kiedy sobie przelecę przez te, moim zdaniem, absurdalne wątki i wyjaśnię właśnie, dlaczego no, nie mogłem tego przełknąć. Dzięki za uwagę tym, którzy nie chcą słuchać spoilerów, a resztę zapraszam. Do usłyszenia za chwilę. Hej! Uwaga! Spoiler! Stałe słuchaczki, stali słuchacze wiedzą, że ja mam problem z absurdalnymi fabułami, gdzie bohaterowie postępują nielogicznie, nieadekwatnie do sytuacji. I tutaj ja mam wrażenie, że tak się dzieje na każdym kroku praktycznie, dlatego zawieszenie niewiary przychodziło mi z trudnością. Widzimy, poznajemy tak tę zamkniętą społeczność, która jest trochę taką samowystarczalną komuną i sektą zarazem. Wypracowali swoje zasady, by przetrwać na wyspie. No spoko, kupuję to i nagle widzimy, jak ojciec zabiera tego dwunastolatka z wyspy na ląd, gdzie jest pełno zarażonych. I robi to na 4 godziny przed odpływem, który zatopi groblę, czyli jedyną drogę powrotną. Jeżeli się nie wyrobią w te 4 godziny, a samo pokonanie tej drogi pewnie trochę im zajmie, no to utkną na lądzie. Myślimy sobie... No kurczę, no skoro tak ryzykuje? nie jeszcze z 12-latkiem, to nawet ta ekipa z tej wioski mówi, że stary to nie jest dobry pomysł, pamiętaj, że my nie ratujemy się, jak ktoś idzie na kontynent, to na własne ryzyko, tak? to po prostu jak coś wam się tam stanie, no to umrzecie i tyle, i zapomnimy o was. No to skoro ojciec decyduje się na takie ryzyko, no to musi mieć do wykonania jakąś ważną misję, nie? Może trzeba zdobyć jedzenie, może jakiś ważny produkt, yy, nie wiem, jakiś artefakt czy coś. Ale nie, no oni idą po to, żeby młody mógł zabić swojego pierwszego zarażonego. Tak po prostu. Na wyspie hodują zwierzęta, więc młody i ojciec nie polują na dziką zwierzynę, nie chodzi o pokarm. Idą sobie postrzelać do zombiaków. Tak po prostu, nie? W sensie, kurde, naprawdę, no to nie ma żadnego sensu. Radko okazuje się że młody nie zdaje sobie sprawy z istnienia różnych typów zarażonych. Wie, że są zombie wolne i zombie szybkie, ale dopiero w terenie ojciec mu tłumaczy, że istnieją też alfy. Bardziej wytrzymałe, bardziej inteligentne zombie, które są potężnymi przeciwnikami. No Ja w tym momencie sobie myślę, że no szkoda młodego, no ale skoro ma takiego ojca, to Dziwne, że w ogóle, ma szczęście, że w ogóle przeżył tyle lat do tej pory, bo ten ojciec to przecież jakiś jest, nie? W sensie nawet mu nie wytłumaczył, jak działa ten świat przedstawiony przez tyle lat, nie wiem, przecież młody nawet z ciekawości na pewno pytał, nie? A jakie są zombiaki, jakie są zagrożenia, tak? A czego najlepiej się obawiać, czy coś? No nie ma szans, żeby dziecko nie zadawało takich pytań. On tutaj idzie i nic nie wie. Cała ta wyprawa jest tak głupia, że głowa mała. Jak można w ogóle świadomie ryzykować życie dziecka bez żadnego powodu? No what the fuck? I potem Nasi bohaterowie właśnie wpadają w tarapaty, ledwo uchodzą z życiem po raz pierwszy, ledwo uchodzą z życiem po raz drugi, po raz trzeci, jeszcze za każdym razem tak w ostatniej sekundzie udaje im się uratować, już po prostu zombie ich chwyta za nogę, ale oni w ostatniej chwili gdzieś tam się ukrywają i udaje im się wrócić do bazy. Co swoją drogą też jest genialne, no bo ściągają zagrożenie na bazę, sprowadzają Alfę na swoją bazę. No dramat po prostu. No i ojciec tam na miejscu publicznie opowiada o tej wyprawie, popijając alkohol i oczywiście kłamie. Oczywiście wszystko wyolbrzymia, nie robi z siebie i z młodego bohatera. Młody mówi, że spudłował tam strzelając z łuku, a ojciec, że nie, nie, młody jest po prostu skromny, tak, no świetnie strzelał, oę. Uczy go kłamstw, przechwałek, manipulacji, świetny tata a potem idzie zdradzić żonę z jakąś laską. Jego żona jest ciężko chora fizycznie i psychicznie, no i on znajduje sobie młodą kochankę i właśnie zdradza żonę ostentacyjnie w bramie 300 metrów dalej Wiecie, no przecież to jest mała społeczność, każdy zna każdego, tak? No powinni się jakoś ukryć czy coś, ale nie, nawet młody go przyłapuje, no dramat to jest. No i młody dowiaduje się, że ojciec nie kocha matki, że nie będzie jakoś starał się jej uratować, a wcześniej usłyszał, że na lądzie, gdzieś na kontynencie jest jakiś lekarz, no i wie gdzie jest, no bo ten lekarz rozpala ognisko, więc można go z daleka zobaczyć. No i teraz wpada na plan, podpala stodołę, by odciągnąć straszników od bramy, no i przez tę bramę ucieka na kontynent, ucieka razem z chorą psychicznie i fizycznie matką, gdzie był tam tylko raz w życiu, prawie umarł <grych> kilka godzin temu, nie mógł trafić żadnego szybkiego ząbiaka z łuku, Alfę pokonał dopiero Bełt z wielkiej kuszy zamontowanej przy bramie, tak młody nie miałby żadnych szans w starciu z Alfą. Naprawdę świetny plan, sprytny plan. Przypomnę też, że mama traci kontakt z rzeczywistością, no bo jest ciężko chora, czasami miewa ataki bólu i wtedy krzyczy, szamocze się. No, idealna partnerka na taką wyprawę dostanie ataku bólu, ściągnie wszystkie zombie z okolicy i będzie po sprawie po temacie. Film tłumaczy nam, że młody dowiedział się, właśnie, że ten lekarz żyje na kontynencie. Lekarz z czasów sprzed pandemii, a skoro jego matka jest chora i nikt na wyspie nie potrafi jej pomóc, no to młody zabierze ją do lekarza. I ja rozumiem, że taki pomysł mógł mu przyjść do głowy, ale wprowadzanie go sekundę później w życie jest naprawdę głupi. On powinien sobie wtedy pomyśleć, dobra, to ja może tego lekarza sprowadzę do nas, tak? Znajdę go, wrócimy, ją zbada mamę na miejscu, a nie będę ciągnął mamę przez cały kontynent, gdzie ja sam tam ledwo z ojcem przeżyłem, nie? No i pierwszej nocy bohaterowie tam nocują w jakichś ruinach, no i znajduje ich wolny zombie. Nie wiemy jakim cudem, no bo te wolne zombie reagowały na dźwięk i ruch, a nasi bohaterowie teraz śpią. Te wolne zombie żarły wcześniej glisty. I teraz wolny zombie podchodzi do młodego, czołgając się po ziemi, i zaczyna wciągać sznurówkę buta młodego. To jest głupie, jak nie wiem co, jak był ten fenomen, no, no, ale wiecie, był foreshadowing. Więc spoko, nie tak wcześniej zombie wciągały glizdy, teraz wciąga sznurówkę. No ale zombie rozpoznaje, że to sznurówka, więc ją wypluwa. Młody w ogóle nie czuje tego, nie że coś go ciągnie za buta. Potem to zombie wchodzi na młodego, wydaje okrzyk, a młody dalej się nie budzi. Nagle matka, która niby spała i w ogóle jest, wiecie, otępiała, ociężała, nie ma kontaktu z rzeczywistością, nagle się budzi, zakłada worek zombiakowi na łeb, wali nim o kamienny ołtarz i to co najmniej siedem razy jest scena akcji po prostu jak z jakiegoś właśnie Rambo czy czegoś takiego, a młody dalej śpi to powinno dramatyczna scena, nie? Życie dziecka i życie chorej kobiety, ciężko chorej kobiety, który mąż po prostu... Z... Znaczy, nie tyle on skazał na śmierć, tak? Ale pogodził się z tym, że odejdzie, nie ratuje i zdradza ją na boku jeszcze bez mruknięcia okiem. No smutna sytuacja, nie? Ale no ja parsnąłem śmiechem w tym momencie, bo nie dość, że matka zamieniła się w Rambo, to jeszcze młody nawet oczu nie otworzył. I nad ranem widzi zombie z workiem na łbie, ale nic nie mówi, nawet nie rozmawia o tym z matką. W ogóle film o tym zapomina. Bohaterowie też sobie... Nie reagują, nie rozmawiają o tym jolo. Potem mamy cięcie i widzimy jakieś przejście między dwoma murami i wskakują tam wojskowi. Nie wiemy, co się dzieje, no, ale mamy wojskowych, za nimi zombie. No i wojskowi mają karabiny maszynowe, ale nie potrafią strzelać. Zombie dopadają dwóch. Trzeci stoi obok się patrzy. Patrzy, jak kolega zaczyna się szarpać, i żygać krwią. Minęło 28 lat od wybuchu epidemii. Cały świat powinien doskonale wiedzieć, jak działa wirus. Cały świat obserwuje Wielką Brytanię tak? i pewnie bada te przypadki, gdzieś tam analizuje, ale typ stoi po prostu obok i się patrzy. Reszta nie strzela w głowę, tylko napałę w ciało. No jak to mam komuś współczuć? Tak? Jeżeli bohaterowie zachowują się w ten sposób. Zombie powaliło żołnierza z bronią w kolejnej scenie głową wyrwaną razem z kręgosłupem. Zombiak właśnie zrobił finishera Fatality z Mortal Kombat. Wyrwał jednemu typowi głowę z kręgosłupem i potem trzymając za kręgosłup wali tą głową jak gwiazdą zaranną. I to pewnie brzmi fajnie. No głupie, tak? Jest absurdalne i widowiskowe, no ale umówmy się, to nie ma żadnego sensu, tak? I to totalnie odbiera jakąkolwiek powagę. W ogóle jak to ma działać? W sensie ja wiem, że w Mortal Kombat też tak można wyrwać czaszkę z kręgosłupem, ale tutaj to kręcenie nią jak lasem, właśnie jak gwiazdą zagraną czy czymś, no przecież to wygląda absurdalnie i po chwili jeszcze widzimy przez sekundę zombie z ciążowym brzuchem nie? i też mamy takie, co tu co tu się wydarzyło, tak zombie w ciąży tak, Garland, co ty w ogóle tutaj żeś rozpisał Potem bohaterowie wkraczają na pole rzepaku. Matka Isla tak zaczyna gadać ze swoim prawdopodobnie dawno nieżyjącym ojcem. Więc no, odklejka totalna. Ale to jest jasne, tak no ona jest ciężko chora, My o tym wiemy. W ogóle zombie tutaj te wolne zombie są bardzo wolne, a szybkie są głośne. Tak? No, bo biegną, tam trochę hałasują i tak dalej. A tutaj co chwilę wszystkie zombie zachodzą naszych bohaterów z zaskoczenia. Nie ma niczego w polu widzenia i nagle coś stoi tuż obok. Czasem dosłownie mety obok. Zresztą nawet nasz ojciec tutaj, początkowo tak ten, ta postać gana przez Taylor Johnsona, też dała się zajść na samym początku, mimo że o, wielki myśliwy, tak teraz zabieram syna i mu pokażę, jak wygląda życie, przetrwanie i sobie postrzelamy razem. Sensu nie ma w tym żadnego. Nasi bohaterowie yy, chowają się w końcu na stacji Shella, ale S z logo ktoś urwał, czy po prostu samo odpadło, więc teraz tu jest Hell. <grym> no i yy, wiecie, aż brakuje jakiegoś montażu kolażu z Edytą Górniak, nie? która nam tłumaczy co oznacza nazwa stacji teraz. No Beka jak nie wiem co, no Garland, no, ale żeś to wymyślił. W środku unosi się gaz w tej stacji benzynowej, benzen. Widzimy go, no bo jest gęsty i niebieski, więc dosłownie widać go w kadrze. No i matka krzyczy, że o Boże gaz, młody nie reaguje. No i nagle żołnierz otwiera okno sufitowe, każe im paść na ziemię, no bo tam też jest zombie, strzela, gaz wybucha, fala ognia rozchodzi się po stacji, leci muzyczka, a nasza para tuli się do gleby i nic im nie jest. Nawet włosów im nie spalił, no nic się nie stało po prostu. Żołnierz potem mówi, że benzen zbierał się latami. Żołnierz, który przybył ze swoją jednostką do wybrzeży tutaj kontynentu chwilę temu, tak, nie wiem, kilka godzin temu prawdopodobnie, skąd on to wie, skąd on wie, że ten gaz się zbierał latami i przy takim stężeniu, to oni przecież nie powinni tam móc w ogóle oddychać, oni powinni od razu zacząć się krztusić, może nie udusić, ale powinni się krztusić, dusić, tak? A oni tam sobie weszli bez problemu, potem przytulili się do ziemi, nic im się nie stało. No znowu, bez sensu i ja wiem, że chodziło o widowiskową scenę, no ale odrobina logiki, tak? By się jednak tutaj przydała. No i nasz bohater to Erik. Erik ze Szwecji, który nazywa zombie Berserk, czy też Beszek. Beszerk. Świetnie, no bo czajcie, Szwedzi, Skandynawia, berserkerzy, znowu no Garland, ale żeś to wymyślił, no niesamowite, no erudycja i w ogóle nawiązanie, kurczę, no to jak z jakiejś bajki dla dzieci. I mówi nasz Szwed, że jego kumpel został kurierem, <śmiech> spórle piękna historia, jego kumpel został kurierem, a on, Erik, by pokazać kumplowi, że ma no to wstąpił do armii no i jego statek patrolował szkockie wybrzeże ale statek zatonął a Erik no, wylądował na kontynencie i skoro już postawił tutaj nogę na lądzie no to jest objęty kwarantanną, nikt go nie uratuje telefon mu pada więc go wyrzuca, szybko pogodził się z tym, że nigdy nie wróci do Szwecji trudno, nie? No w ogóle znowu to jest tak pospiesznie wszystko poprowadzone że nie ma żadnego sensu, jest nierealistyczne. i ta historia o kumplu to jest znowu jakiś wątek komediowy Tak kumpel został kurierem, ja chciałem pokazać, że mam jaja to wstąpiłem do armii, no na boga. ty zachowuje się jak 20 dwudziestolatek po lekkich narkotykach znajdują całą naszą trójką opuszczony pociąg. Słychać w nim jakieś krzyki. Młody wpuszcza tam aizle. Tak zabrał mamę do lekarza, ale teraz gdzie ona nie pójdzie, on to sobie chodzi. W ogóle jej nie pilnuje tak naprawdę. Mama wchodzi tam sama. Młody jest już za nią, ale po chwili widzimy, że matka jest już w ogródku, już wita się z gąską. To znaczy jest w środku wagonu i wita się z zombie w ciąży. Po to było to wcześniejsze ujęcie, bo teraz zombie w ciąży powraca. Młodego nie ma. Zombie nie atakuje matki. Matka podaje e, dłonie zombie matce, <głos》>, znaczy kobiecie w ciąży zombie, i odbiera poród. Poród zombie. A potem trydytką zawiązuje pępowinę. No Młody z, ze Szwadem się tam pojawili w międzyczasie. No i nagle matka zombie ożywa i atakuje. Na szczęście Erik trzymał broń, zabił matkę zombie i chce zabić też dziecko zombie, ale Aisla i młody nie pozwalają na to, tak że no, dziciuś zombie ma przeżyć. Erik się cofa, no bo nie wie w ogóle co się dzieje. Tak w ogóle, z kogo ja tutaj spotkałem mnie. To ci bytole, to jacyś dziwni są. Cofa się i wtedy chwyta go Alfa i robi mu też finishera raz Mortal Kombat. I mimo, iż Alfa jest szybsza, silniejsza, bystrzejsza od zwykłych zombie, jeszcze w dłoni trzyma głowę i kręgosłup Erika, no to bohaterowie nasi sobie spokojnie odchodzą z dzieckiem zombie. No bo, bo, bo tak, nie bo film tak chce. Ta Alfa jednak za nimi podąża. Strzały młodego nie robią na niej większego wrażenia, więc Deus ex machina, ktoś musi ich uratować znowu. Nie no, to zjawia się wysmagowany jodyną dr Kelson ze strzałką z morfiną i ksylazyną, by otumanić Alfę. Alfa zatrzymuje się w miejscu, bo, bo tak, lekarz go nie zabija, trafia tą strzałką i mówi: Słuchajcie, to jest Samson. Nie no, tak. <śmiech> Samson, tu młody, tak, tu Aisla. Powitajcie się, poznajcie się bliżej, tak? To Samson żyje tu od wielu lat. Nie reaguje też nasz doktorek na małe dziecko zombie w ramionach Eisley, po prostu prowadzi naszych gości do siebie, a do siebie to znaczy do świątyni kości, bo zbudował setki, może tysiące totemów z kości, z czaszek i tak dalej. No, zupełnie normalna sytuacja. Nie? i Nikt nie reaguje jakoś na zasadzie: co tu się dzieje, nie tak? Co, co tu jest grane? Co, co ty robisz? Czy wy co tutaj robicie? Czy ty co tutaj odwalasz? Tak. Nic. I właśnie świątynia kości. Typ solo rozłożył ciała tysięcy osób, wygotował je w specjalnym bojlerze i przerobił kości na totemy, a czaszki na wieżę wysokości ponad 6 metrów. Ani razu się przy tym nie skaleczył no bo nie jest zarażony. Nie wiemy też, jaką technologią połączył to wszystko, by trzymało się pomimo wiatru, deszczu i biegającego po wyspie Samsona, który tam biega po okolicy, co widzimy też w innych scenach. Wygląda to tak, jakby czaszki były po prostu kładzione jedna na drugiej i jakiś czas później mamy scenę, w której rzeczywiście nowa czaszka jest po prostu położona na innych. Zero materiałów mocujących, czysta magia, tak zepsuta fizyka. I znowu, no kurczę, no, skoro już mamy taką konstrukcję, no to niech ona ma sens jakiś, nie, a nie, że magicznie się trzymają te wszystkie rzeczy tam. No i lekarz, dr Kelson, wysłuchuje naszej szybkiej opowieści no i bada chorą Eisnett. Po 28 latach, bez wykonywania zawodu, on oczywiście wszystko pamięta od razu, powiem profesjonalizm, wyczuwa guzy w piersiach i w węzłach chłonnych i stwierdza bardzo precyzyjnie, że to jest rak e, właśnie mózgu i piersi z przerzutami, no to mogę w oczach po prostu. I no oczywiście to, to nie jest nic zabawnego, nie w sensie choroba onkologiczna, znowu tragedia, tak kobieta umrze, ale kurczę, no jakiś wariat wariant z lasu diagnozuje precyzyjnie raka i przerzuty w trzy minuty, no to naprawdę wgląda scena z kabaratu i znowu jest pospieszne i głupkowate. Matka nagle jest bardziej przytomna, najbardziej przytomna chyba w całym tym filmie, tak? Bardziej przytomna niż kiedykolwiek i twierdzi, że w sumie to nigdy nie traci świadomości w pełni. No, film raczej sugerował coś innego i mówi, że domyślała się, że to rak. Aha, fajnie. Młody ma atak paniki. Nie rozumie, o czym oni mówią i dlaczego nie można załatwić jakiegoś leku sprzed pandemii i wyleczyć tego raka, bo sugerują mu, że jednak sprawa jest przegrana. Więc lekarz strzela młodemu strzałką, z tą morfiną, ksylazyną, tak z lekami, by go uspokoić, a potem odchodzi z matką, ją też trafia strzałką i wraca. Wraca z jej czaszką. Zdążył ją ugotować w boilerze, być może żywcem, no bo nie zabił jej, tylko podał opioidy i dalej szła o własnych siłach i wrócić z jej czaszką. Tak naprawdę, znowu, to jest scena, która mogłaby być świetną sceną, no bo gdyby to rozegrać tak, że czuć tutaj, że matka rzeczywiście jakoś rozumie swoją sytuację i że doktor, jak gdyby, wiecie, ona przeszła tam ileś w tej wiosce, nie, no i teraz przeszła całą tę podróż i w sumie reagowała całkiem dobrze, Tak nie było jakichś większych problemów, ataków bólu, czegoś, no i teraz ma lekarza, który jeszcze ma leki, ma morfinę, eksylazynę, etc., jakąś tam pewnie fentanyl czy coś tam produkuje u siebie. Ym, ma tego zapas i mógłby ją jakoś tam leczyć y, czy coś, a on ją po prostu zabiera na natychmiastową eutanazję, po prostu minutę później. I to jeszcze nie ma tego uzgodnienia, jak gdyby, y, fabularnego, tak? Nie ma podprowadzania pod to. To się po prostu dzieje tak nagle, że ja autentycznie nie wiedziałem w pierwszym momencie, co jest grane, nie? W sensie się facet ją gdzieś zabrał, po chwili wrócił z czaszką, i tak co się wydarzyło? No, moim zdaniem skopane, tak potencjał był, a wyszło jak wyszło. No i młody nagle wychodzi ze stuporu, wspina się na sam szczyt wieży z tą czaszką, nic nie spada, tak ta konstrukcja się trzyma, jakby była super po prostu klejona codziennie na nowo i młody kładzie czaszkę matki na samej górze. Po prostu robi z niej gwiazdkę na czubku choinki jeszcze całuje ją, zanim ją tam zostawi. Ja przypomnę, że on przed podaniem morfiny absolutnie nie mógł pogodzić się z diagnozą. Potem stracił przytomność, a teraz zostawia czaszkę bez mrugnięcia okiem. Minęło kilka godzin. To wszystko jest tak pospieszne, tak bez sensu, nic nie wybrzmiewa, że no autentycznie mnie krew zalewała. Słońce wstaje, młody Dziecko, zombie i lekarz chowają się przed Samsonem, który biega jak oszalały po okolicy. Chowają się w jakieś, nie wiem, ziemiance, metr pod ziemią i żeby było zabawniej, Samson przebija się przez jakieś drewno i tę ziemię i chwyta doktorka. I jakim cudem doktorek przeżył 28 lat? Jak teraz nie umie przetrwać, kurczę, 12 godzin, Młody go ratuje, no bo wbija w rękę Samsona szałkę z opioidami. I tylko w ten sposób doktor przeżywa, bo tak to już by go z nami nie było. No i doktor jak mówi, że młody powinien wracać z dzieckiem do domu. Dzieckiem zombie, którego nie karmią, ale mimo to nie płacze, jest spokojne. No i młody bierze koszyk z Biedronki. Taki czerwony koszyk, wrzuca do środka dziecko, dzidziusia zombie i rusza w drogę do domu. I dociera tam, wiecie, w Pół godziny mamy wrażenie, no bo nie widać, nie ma jakiegoś takiego montażu, że tam wiecie, mija dzień, nocy dzień, noc, że on gdzieś nocuje, właśnie odpoczywa, ukrywa się. Tylko po prostu ruszył i po chwili już jest na grobli. E, więc znowu pędzimy do przodu, nie wiemy co się dzieje, jaki to ma sens, co, co, po co on zabrał to dziecko. Wjeżdża napis 28 dni później, no i okazuje się, że młody nie wrócił na wyspę tylko radzi sobie jakoś tam prawdopodobnie solo, powiesił koszyk z biedry z dzieckiem i listem do ojca na gałęzi przy bramie i odszedł. I nikt go nie zauważył. On podszedł do bramy, która chroni całą społeczność, która tam jest chroniona jakoś właśnie kuszą z ognistymi bełtami i I nikt go nie zauważył. A wcześniej nam tłumaczono, że ktoś zawsze pilnuje bramy. Nigdy nie ma tak, że brama jest sama sobie. A tutaj psikus, nie? Nagle była. Ja nie wiem, jak oni przeżyli 28 lat. Tak, jak oni przeżyli w ogóle rok tam, jak wszyscy są tak nieodpowiedzialni i jak tutaj nic się nie klei. Ojciec otrzymał list, i jak go przeczytał, no, to tam młody mu wygarnął trochę, no i biegnie na groble, żeby złapać młodego na no, akurat Przyszedł przypływ, odpływ, przepraszam. Nie, przypływ przyszedł, tak, no bo zalał w sumie tę groble, no nieważne. No, droga zalana, już do syna nie dotrze. I ja w ogóle przypomnę, że młody z ojcem na początku, jak wyruszyli na polowanie, a czy na polowanie, no na te takie nie wiem, no, polowanie na zombie, no tyle tak dla polowania, tak sztuka dla sztuki no to oni mieli dwa kołczany strzał i zużyli je w te dwie godziny trzy godziny, cztery godziny, czyli ich tam nie było no i teraz młody był na zewnątrz przez kilka dni i dalej ma pełny kołczan czyli jakieś sześć, siedem strzał no ale jeszcze też potrzebuje przecież strzał do polowania by móc zdobyć żarcie, tak czy siak jego szanse na przeżycie życie szacuje na jakiś 0%, no bo oni te strzały produkowali samodzielnie, no ale mieli jakieś narzędzia w wiosce. On w terenie, no to nie wiem co sobie, skąd je sobie weźmie, jakie sobie zrobi. No i oczywiście trafia na zombie, gonią go szybkie zombie, młody ucieka, droga się kończy, jest jakieś zawalisko, skalnego, rozpadlisko czy coś. To wygląda na stworzone sztucznie, nie wiadomo po co, na co, dlaczego, no i na nim stoi sobie Jimmy. Skąd wiemy, że to on? No bo typ ma dres, złoty łańcuch i na nim odwrócony krzyż. No to kto, jak nie syn pastora? Tak to może być. Ze sceny otwarcia to jest Jimmy. No i ma też złotego czy srebrnego zęba. Sygnet na każdym palcu i dziadem we włosach. No wygląda komicznie. I zjawia się jego ekipa. I to już jest w ogóle cyrk. To jest, kurczę, Freak show, Power Rangers i, i, i ekipa, nie wiem, gopników. Noszą dresy, uprawiają parkour, robią jakieś flipy, mamy las, kij golfowy, nunczak w łapie i zabijają tym zombie. I to już jest totalnie cringe'owy teledysk. To już jest naprawdę jazda po bandzie. Ja się trochę uśmiecham, gdy o tym mówię, no bo to jest na swój sposób fajne, takie cool, y, pokręcone to, tylko nie pasuje moim zdaniem do tego filmu. Jest totalnie od czapy doklejone. No i kończy się tym, że ekipa parkourowców sekciarzy zabiła zombiaki, a Jimmy podaje rękę młodemu i mówi let's be pals, nie? Zostajmy kumplami. XD. XD, XD, XD, XD, XD. XD, XD. No... no ja naprawdę nie wiem, kurczę... Jak do tego doszło? Jaka była wizja za tym i czemu ta kampania marketingowa była taka poważna, taka mroczna właśnie? Jeszcze te buty Kiplinga zostały użyte, a potem dostaliśmy coś takiego. Czemu nie mogli nam od razu pokazać, słuchajcie, wykorzystamy ten świat przedstawiony, ale będzie z jajem, będzie przygodowo czy coś. Po co na siłę właśnie pakujemy tych żołnierzy żeby było krwawo, mrocznie, brutalnie przez moment, skoro cały film taki ogólnie nie jest. Największy mój problem to to, że tutaj wszystko jest dziełem przypadku. Tutaj praktycznie nie ma związków przyczynowo-skutkowych. Związkiem przyczynowo-skutkowym jest to, że młody przyłapał ojca na zdradzie i dowiedział się o lekarzu, więc zabrał matkę, żeby próbować uratować jej życie, no a do ojca się zniechęcił. Tak, To jest akurat logiczny skutek. Tutaj, znaczy To, że ją zabrał w ten niebezpieczną podróż jest naciągane, no ale ogólnie jak gdyby sam pomysł jest logiczne, ale cała reszta to jest przypadek. Randomowo ojciec zabiera młodego na ląd bez żadnego powodu. Randomowo młody przyłapuje go na tej zdradzie która powinna wiecie, odbyć się jednak gdzieś potajemnie w ukryciu, a nie po prostu bramę dalej. Randomowo starsi opowiadają młodemu o ogniu i lekarzu. Randomowo matka zamienia się w Rambo w środku nocy. Randomowo Szwedów ściągnęło z morza na ląd. Randomowo ten jeden trafił na młodego i uratował. Potem randomowo znaleźli pierwsze dziecko zombie. Randomowo goni ich alfa. Randomowo pojawia się doktorek i znowu ich ratuje. Randomowo pojawia się Jimmy i znowu go ratuje. Kurczę, tutaj gdyby nie przypadki, to młody by zginął 20 razy w tym filmie. No i dodatkowo ten świat przedstawiony też jest taki okrojony i nie wiem, ja go nie kupuję. Świat tutaj, świat jako świat, nie inne kraje, ma gdzieś wyspy brytyjskie, nie ma żadnych misji ratunkowych czy chociażby prób, nie wiem, przejęcia surowców, tak napadu, żeby przejąć terytorium albo próby, nie wiem, zrzucenia jakiejś pomocy humanitarnej tym, którzy przeżyli, no nic, no po prostu Szwawi sobie patrolują wybrzeże, nie, czy zombiaki się morzem nie przedostają, czy oceanem, gdzieś tam dalej. Dla mnie to wszystko wygląda jak fanfic pisany po akapicie przez 10 różnych osób. Także ktoś pisze akapit, kolejna osoba przejmuje, pisze dalej, kolejna przejmuje, pisze dalej i tak dalej, bo to jest niespójne, głupkowate, no moim zdaniem fatalne domknięcie starej trylogii i średnie otwarcie nowej. Horizon Zero Dawn miał lepszą fabułę chociaż też nie była zbyt mądra. I teraz, jeżeli wam się podobało, spoko, szanuję, ale autentycznie jestem ciekaw, jak to że to wam nie przeszkadza, że na przykład mama w środku nocy się budzi i zamienia się w najemnika, kurczę, urodzonego mordercę, który wykańcza zombie, jak w jakimś filmie akcji i, i potem o tym zapominamy, nie? No, no nie, no ja się z tym nie pogodzę, trudno. Mnie się to nie podobało i jestem na nie i tą myślą zakończę zawiodłem się. Teraz się śmieję, nie? no bo to, to głupo o tym nie bawią. No, autentycznie, no, te bzdury scenariusza są dla mnie zabawne, tylko no, gdyby to była tak gdyby to był film z jajem od początku do końca i tak zapowiadany, to może bym to kupił, a niestety było inaczej i tyle. Dobra, no to tak kończymy przygodę na ten moment z 28 dni, tygodni, lat później. Pewnie do tematu wrócimy w styczniu 2026 roku, czy kiedy tamten film w Polsce będzie miał swoją premierę. A na razie to wszystko, więc tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.